Jest siódma. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Maksymalne ceny paliw lekko w górę przez całe święta za litr. Paliwa zapłacimy tyle samo. Jest wyrok w sprawie oblania farbą warszawskiej serenki Ostatnie pokolenie ukarane. Czas oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. Dziś w Kościele Katolickim. Wielka Sobota. Ceny paliw przez całe święta pozostaną zamrożone na tym samym poziomie. Od dziś do wtorku litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,21 zł, a litr oleju napędowego 7,87 zł. Czasowa obniżka akcyzy oraz VAT-u na paliwa płynne nie obejmuje gazu LPG, który od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie zdrożał o prawie złote na litrze. Dzisiaj benzyna zdrożała o 2 grosze na litrze, a olej napędowy o 23 grosze na litrze. Zatankowanie przeciętnego samochodu z silnikiem diesla do pełna będzie kosztować zatem o 10 zł więcej. Jednak diesel i benzyna to nie wszystko. Po polskich drogach jeździ co najmniej 2,5 miliona samochodów na gaz. Wyraźne podwyżki cen LPG dają się we znaki kierowcom. Tankowałem około 1 marca, nie wiem. 3,19 na to linie koło A2, a teraz w Warszawie i tu w okolicach jest już po 4 złote. Ministerstwo Energii na razie nie planuje obniżki VAT-u ani akcyzy na gaz LPG. Na rynku cena LPG. Po szybkim zakończeniu tego konfliktu liczymy także szybciej jeszcze niż te ceny, czy benzyny, czy diesla spadnie. Powiedział minister energii Miłosz Motyka, natomiast analitycy biura Reflex przewidują, że w przyszłym tygodniu cena diesla może wzrosnąć do około 8 zł za litr. Michał Makowski, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia zapowiada odwołanie od wyroku belgijskiego sądu pierwszej instancji w sprawie zapłaty za nieodebrane szczepionki Pfizera. Zamówił je, a potem ich nie odebrał. Rząd Prawa i Sprawiedliwości orzeczenie jest nieprawomocne, a chodzi o około 6 miliardów złotych. Współautor podcastu Strefa Wpływów, wicedyrektor radiowej jedynki Jacek Czarnecki zwraca uwagę, że jeśli sąd drugiej instancji podtrzyma to rozstrzygnięcie. Polska będzie musiała przeznaczyć na spłatę zobowiązania pieniądze, które mogłyby trafić na wsparcie systemu ochrony zdrowia.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 Polska odmówiła przyjęcia szczepionek w 2022 roku. Rząd PiS-u tłumaczył, że jest mniej zakażeń covid 19 Wskazał też na trwającą wojnę w Ukrainie. Aktywistki ostatniego pokolenia ukarane za oblanie pomnika warszawskiej syrenki. Sąd skazał dwie młode kobiety na 6 miesięcy prac społecznych. Muszą też zapłacić po 30 tysięcy złotych na rzecz miasta stołecznego Warszawy. Aktywistki tłumaczyły, że chciały zaprotestować przeciwko bezczynności rządu w sprawie kryzysu klimatycznego. To tłumaczenie nie przekonało sędziego Marcina Kowal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 Mocne słowa rozważania po podczas Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum, której przewodniczył papież. Każda władza odpowie przed Bogiem za rozpętanie wojny, przemoc i ucisk. Miało to szczególną wymowę w związku z konfliktem trwającym na Bliskim Wschodzie. Od lat nabożeństwo pasyjne w dawnym amfiteatrze jest wołaniem o pokój oraz modlitwą za cierpiących o szczegółach z Rzymu. Paweł Pawlica. Prima stazione, Jezu. Pierwszych pięć stacji prowadziło wewnątrz koloseum. Następnie papież wyszedł przed amfiteatr i niosąc krzyż dotarł na symboliczną Golgotę usytuowaną na wzniesieniu przed Bazyliką Świętej Franciszki Rzymianki, wybudowaną na ruinach świątyni Wenus i Romy. Rozważania drogi krzyżowej przygotowane przez ojca Francesco Pattona, byłego kustosza Ziemi Świętej, nawiązywały m.in. do krzywdy wyrządzanej przez polityków nadużywającej swojej władzy oraz autorytarne reżimy. W koloseum otaczanym modlitwą były ofiary wojen, więźniowie polityczni, uchodźcy, samotne matki i chorujący na depresję. Rzym Paweł Pawlica. Polskie Radio. Na dziś w Kościele katolickim Wielka Sobota to czas oczekiwania na zmartwychwstanie. Ksiądz profesor Robert Skrzypczak wyjaśnia, że dziś katolików nie obowiązuje już post ścisły, jednak wielu go przestrzega. Na nią przedłuża się tak zwany post paschalny. czyli zachęcam wszystkich, kto może, żeby jednak nie przerywać tego czasu oczekiwania na pojawienie się Chrystusa Zmartwychwstego, który powie ja jestem. Trudno, żeby sięgać po frykasy i cieszyć się wcześniej, zanim nie dotrze do nas radosna wiadomość. Tradycją Wielkiej Soboty jest to święcenie pokarmów. Już po zmroku rozpoczyna się celebracja Zmartwychwstania, Wigilia Paschalna.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 Pora na sport przed mikrofonem Rafał Baba. Zwiększenie liczby uczestników tegorocznych piłkarskich Mistrzostw Świata z 32 do 48 spowodowało, że średnia pozycja drużyn w rankingu FIFA jest najniższa od mundialu w 2002 roku. Aż 84 miejsca będą dzieliły zespół z, najwyższego, z najwyższej pozycji w światowym rankingu od drużyny z najniższej lokaty. Tyle wynosi różnica między Francją, która wróciła na szczyt, a Nową Zelandią. A w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie wystąpią przecież także takie ekipy jak Jordania, Wyspy Zielonego Przylądka, Haiti czy Curaçao. Nie będzie natomiast reprezentacji Polski. Koszykarze Bachce szechir z kapitanem naszej kadry Mateuszem Politką po raz drugi przegrali w Stambule z Besiktaszem. Nie awansowali do finału rozgrywek na zapleczu Euroligi. Polak w 16 minut uzyskał 6 punktów, miał 3 zbiórki i 2 przechwyty. Zbliża się inauguracja sezonu 2026 w Żożlowej Ekstralidze. Tu będzie broniła Drużyna Pres, grupa deweloperska Toruń. Liderami tej ekipy są Emil Sajfudinow, Patryk Dudek, Mikkel Michelsen oraz Robert Lambert. Trener presu Piotr Baron jest zadowolony z przygotowań. Pojeździliśmy trochę, wszystko jest w porządku, wygląda to dobrze, a, a liga będzie weryfikować wszystko. nie Cały czas się przygotowujemy, też traktujemy jako okres przygotowawczy plus treningi. no Cały czas jest jeszcze sparing, jedziemy do Krosna, więc mamy co robić. My jak sportowcy chcemy jechać o najwyższe cele. Początek sezonu 2026 w Ekstralidze 10 kwietnia. Prest Toruń pierwszy mecz rozegra dwa dni później z motorem w Lublinie. Filip Pieczonka w parze z Marokańczykiem Younesem Lerusim przegrali z rozstawionymi z numerem czwartym Amerykanami Robertem Cashem i Jamesem Tracym 4-6-6-7 w półfinale turnieju tenisistów na kortach ziemnych w Marrakeszu. Złe informacje napłynęły do nas także z Bogoty. Tam Katarzyna Kawa odpadła z tenisowego turnieju WTA. Polka przegrała w ćwierćfinale z Węgierką Panną Udwardi.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 siódmej i przedświąteczny poranek w programie pierwszym Polskiego Radia i od rana płyną do nas państwa wielkanocne życzenia. Tutaj Krystyna i Leszek z okolic Okusza życzymy zdrowych, radosnych, błogosławionych, świąt wielkiej nocy, dużo radości, miłych dni spełnionych w pracy, spokojnych. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Dziękujemy bardzo. Rzeczywiście my radiowcy będziemy na posterunku przez całe święta i będziemy Państwu towarzyszyć. Zapraszamy, żeby Państwo też gdzieś między śniadaniem wielkanocnym a obiadem między rozmowami z bliskimi włączyli w tle radiową jedynkę. Mnóstwo ciekawych audycji dobrej muzyki. Będziemy z Państwem w te święta. I czekamy oczywiście na życzenia. Wciąż 22 139 22 02. Wolny? Wolny.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 Wolna i wielka, czyli czas intensywnych przygotowań do świąt to dla ciała, ale dla ducha to czas oczekiwania na zmartwychwstanie, na nowe życie. Dlatego w wolnej sobocie dziś też mówimy o tym oczekiwaniu, które może mieć bardzo różne oblicza. I w tej godzinie ponownie zajrzymy na porodówkę, gdzie lekarze i położne codziennie są świadkami cudu nowego życia. Kiedy ten się rodzi, kiedy takiego nagiego kładziemy maluszka na brzuchu u mamy, ta radość jest niesamowita, nieraz się sama wzruszam. Ale gdy jedna matka cieszy się z pierwszych sekund nowego życia, które dała swojemu dziecku, Inna w tym samym czasie bardzo tęskni za swoim dzieckiem i czeka na moment, w którym będzie mogła znów je zobaczyć. Czeka na ten moment za kratami. To będzie czas, gdy po prostu chce zapukać do domu i powiedzieć jestem. Co będziemy wspólnie jeść nie ma znaczenia, Najważniejsza będzie ta chwila spędzenia razem. Oprócz wzruszenia w zakładzie karnym oczekiwaniu na nowe życie na wolności towarzyszą jednak różne emocje. Emocje różne i szczęście, radość, ale też taki trochę niepokój o, o to, co będzie dalej. Druga szansa jest czymś lepszym od pierwszej, ponieważ mając drugą szansę, wiem, czego nie mogę zepsuć. I o tej drugiej szansie więcej znów opowiedzą same osadzone. Drugą szansę otrzymały też te, które w porę poszły do lekarza. U mnie od diagnozy już minęły prawie dwa lata. Dobre nastawienie jakby bardzo pomaga. Wygrana walka, rozdział zamknięty. Wszystkiego dobrego. Bądź uśmiechnięty. I wszystkie te historie o nowym życiu, o oczekiwaniu na nowe życie, na nowe życie. dziś w tej godzinie wolnej soboty, w wielką w sobotę. Patryk Michalski, zapraszam. I w Wielką Sobotę, dziś w oczekiwaniu na nowe życie. I są osoby, dla których to oczekiwanie jest codzienną pracą. O kulisach porodów, sile kobiecych emocji i pierwszych sekundach nowego życia opowie nam teraz położna Anna Korca Lewi-Hary ze Szpitala imienia Świętej Rodziny w Warszawie czyli miejsca, w którym każdego dnia Rodzi się nowe życie. Rozmawia z nią Izabela Kosteszen. Jakie emocje towarzyszą rodzicom podczas porodu? Pani wie to najlepiej. Myślę, że to jest e, cały kalejdoskop emocji. Tak naprawdę można je podzielić na pewno na pewne etapy. Przed samym porodem na pewno jest to zarówno niepokój, zmęczenie, Niecierpliwość, ale też nadzieja, podekscytowanie. Często pacjentki, które przychodzą na blok porodowy, na początku czują się zagubione, próbują się w tym wszystkim odnaleźć. Bardzo cieszę się, kiedy pacjentka często przychodzi przygotowana ze swoim planem porodu. Możemy go wtedy omówić, pacjentka też często wtedy się rozluźnia. No i na początku, kiedy jest ta pierwsza faza porodu, kiedy ten poród się dopiero co zaczyna, pacjentki często właśnie są takie podekscytowane, mają również czasem wątpliwości. Staramy się też te wątpliwości rozwiać. Natomiast gdy ten ból się nasila, narasta, pojawiają się też frustracja, bezradność, zmęczenie, potrafi się pojawić też takie skupienie, taka bardzo silna determinacja, także tutaj tych uczuć można i tych emocji wymieniać bardzo, bardzo dużo. A jak z ojcami? Czy ojcowie są podporą w takich chwilach, czy sami potrzebują wsparcia? No i tutaj też różnie bywa. Teraz tak naprawdę obserwuje się, że tak jak ja jestem z pacjentkami, to bardzo często mają przy sobie osoby towarzyszące. Najczęściej są to partnerzy, mężowie, ale również są to też mamy, siostry, przyjaciółki. W większości są dużym wsparciem, również wsparciem dla nas, dla położnych, tak? bo czasami pacjentka czy potrzebuje nie tylko, żeby złapać kogoś za rękę, żeby też pomógł pacjentce na przykład pokołysać się na piłce, czy zmienić jakąś pozycję. Natomiast jeżeli chodzi o te emocje, to też jest tak, że ta osoba towarzysząca ma za zadanie też nie tylko wspierać, chwalić za te małe rzeczy, złapać za rękę, ale również przypominać o oddechu, czasem przypomina o planie porodu, czasem pomoże coś zjeść. Daje takie przede wszystkim ogromne wsparcie emocjonalne, więc w tym wszystkim myślę, że ta obecność jest bardzo ważna, zarówno w trakcie porodu, przed, ale również i po, jak już ten dzidziuś jest na świecie. A jaka scena z sali porodowej najbardziej pani zapadła w pamięć? Taka pokazująca emocje rodziców. To, co zawsze mnie wzrusza, to są łzy. I tych łez na tej sali porodowej potrafi pojawić się wiele. Czasem to są łzy zmęczenia, czasem takiego zniecierpliwienia, a czasem są to łzy ogromnego szczęścia szczególnie gdy pacjentka cieszy się, że ten maluszek już jest na świecie, ale też właśnie w Piękne jest to, że nie tylko łzy tej mamy, ale też łzy taty, który jest przy tym porodzie, kiedy wreszcie usłyszą pierwszy płacz dziecka. Myślę, że to są takie chwile, gdzie ja również potrafię się bardzo mocno wzruszyć. A co Pani czuje jako położna w chwili, gdy dziecko przychodzi na świat po tylu takich momentach? Przyznaję, że to jest najpiękniejsze, kiedy właśnie mogę tą pacjentkę poprowadzić od początku i do końca i zobaczyć, ile po tej całej ciężkiej pracy, którą włożyła, kiedy ten dzidziś się rodzi, kiedy Takiego nagiego kładziemy maluszka na brzuchu u mamy. Ta radość jest niesamowita. Nieraz się sama wzruszam. I to jest śmieszne, bo jest bardzo dużo procedur, które trzeba wykonać. Ale jak kładziemy tego brzuszka i to wszystko się skończyło, to jest taka chwila spokoju, chwila ciszy, chwila oddechu. I tak wszyscy patrzą na tę scenę i to jest niesamowite. Bo to się jakby wszystko się nagle zatrzymało. I słychać tylko ten płacz dziecka i to miłość rodziców, którzy patrzą na tego dzieciusia i cieszą się. I to jest też taka ulga na twarzy tej pacjentki, że to się skończyło, że ten maruszek już jest z nami. To jest to największe piękno naszej pracy. Wyjątkowej pracy, można powiedzieć, która pomaga w ostatnich sekundach oczekiwania na to nowe życie. Pani Anna Korcalewi-Hary powiedziała, że różnie to bywa z mężczyznami przy porodach, bo pewnie każdemu towarzyszy podobny kalejdoskop emocji, co przyszłej mamie. I podobnie jest u pana Romana Bednarka, który razem z żoną są tuż przed narodzinami drugiego syna. No to sprawdźmy, Zapytajmy, co się dzieje w głowie mężczyzny, który za chwilę, drugi raz, powita na świecie nowe życie. Z Romanem Bydnarkiem również rozmawia Izabela Kostyszyn. Jest pan przyszłym tatą? Tak, przyszłym tatą, aczkolwiek już też obecnym. Czeka pan na drugiego syna. Proszę powiedzieć, czy są takie momenty, w których dopada pana strach? Taki, o którym nie mówi pan na co dzień? W związku z dzieckiem? A nie, ewentualnie boję się, że może być inny niż pierwszy, który jest fantastyczny. Jakie emocje panu towarzyszą przed porodem? Bo pana żona jest na kilka chwil dokładnie przed porodem, albo w tej chwili rodzi? W tej chwili bardzo dużo, ponieważ przed chwilą widziałem się żonę, która jechała na operację. Natomiast wcześniej ze spokojem czekaliśmy na ten moment i wydaje mi się, że za chwilę emocje opadną, jak tylko zobaczę swojego syna. Pan się nie zdecydował, żeby być przy porodzie dziecka. Dlaczego? Nie, nie zdecydowałem się. Uważam, że lepiej przy tym nie być, nie widzieć być może też tego cierpienia, bólu, nie wiem, z czym to się wiąże. Uważam, że mężczyźni, którzy się na to decydują, są bardzo odważni. Ja po prostu tyle odwagi w sobie nie miałem. Zarówno dzisiaj, jak Osiem lat temu, gdy rodził się Bruno. Czy wyobraża Pan sobie jakiś y, taki pierwszy moment, kiedy weźmie Pan dziecko na ręce? Trudno mi sobie to wyobrazić jeszcze przede mną, więc mam nadzieję, że te kilkadziesiąt minut czekania pozwoli mi sobie tutaj na spokojnie do tego podejść i ułożyć, jak to będzie mogło wyglądać. Czy jest Pan wsparciem dla żony, czy też jakby powodem do tego, żeby ona się denerwowała tym, że, że Pan się denerwuje? Podchodzimy do tego chyba bardzo spokojnie, tak mi się przynajmniej wydaje, więc jestem wsparciem. Nie podejrzewam, żebym budził negatywne emocje teraz. Co chciałby Pan powiedzieć swojemu dziecku w momencie, w którym ono już przyjdzie na świat? Pierwsze słowa. To na pewno się pojawi dopiero jak go zobaczę, więc nie chcę zgadywać. Cześć Mały, witaj. Chodź, zabiorę cię do domu. No, pewnie trudno zaplanować taki moment, gdy człowiek staje w obliczu tego cudu narodziny nowego życia. A już za kilkanaście godzin nowe życie będziemy świętować w wielkanocny poranek. Katolicy życie, które zwycięża śmierć, ale wszyscy też będziemy świętować to życie, które odradza się przecież wiosną po bardzo długiej zimie. I wielka, wolna sobota dziś w oczekiwaniu na to nowe życie. Wolna sobota z jedynką w wielką sobotę. 22:139, 22:02. Dzień dobry. Ja chciałam złożyć życzenia wielkanocne. Dużo, dużo zdrowia, wspaniałych chwil spędzonych z przyjaciółmi, dużo dobrego, smacznych dań, dużo słoneczka i opitego dyngusa. Najserdeczniejsze wiosenne życzenia świąteczne. Pięknego słońca, smacznego jajka, słodkich mazurków na stole rodzinnej atmosfery i mokrego dyngusa życzyć Cisła. Dziękujemy, życzyli i nam i państwu, pani Bogusława i pan Zdzisław, pięknie dziękujemy za te telefony. No dyngusa mokrego to chyba sobie wszyscy życzymy i to głównie mokrego z nieba, bo niestety bardzo suchy początek wiosny znów w tym roku, a przecież woda to nowe życie i o różnych wymiarach tego nowego życia dziś rozmawiamy i ten temat też zachęcił państwa do różnych zwierzeń i wspomnień. Pani Marta napisała na naszym Facebooku, tak, 11 lat temu też były święta. Wyszłam do domu po długim pobycie w szpitalu, gdzie walczyłam o życie po ciężkim zapalunie płuc. Korzystam teraz z pomocy aparatury medycznej, ale korzystam też z życia. Jeżdżę na rowerze, spaceruję po lesie. Urodziny obchodzę dwa razy w roku. I myślę sobie, drodzy Państwo, że obojętnie, czy to z martwych wstanie, czy wyjście z, więz z więzienia, czy wyleczenie po długiej chorobie, za każdym razem ten Powrót do życia jest swego rodzaju. Misterium. 100 sekund polszczyzny. I na ten temat dr Agata Honcia i Małgorzata Tułowiecka. Dzisiaj na M. Misterium. Czyli po łacinie tajemnica. A samo słowo w języku polskim znaczy średniowieczny dramat dydaktyczny o tematyce zaczerpniętej z Biblii lub z życia świętych i męczenników. To jest znaczenie terminologiczne, literackie i teatrologiczne. No i oczywiście myślimy tutaj często o misterium pasyjnym, osnutym na historii męki pańskiej i zmartwychwstania Chrystusa. Bo zresztą starsze słowniki podają, że właśnie misterium, szczególnie w średniowieczu, nazywało utwór dramatyczny o treści biblijnej, zwykle osnuty na historii męki i zmartwychwstania Chrystusa. A najstarszym zachowanym misterium rezurekcyjnym z 1580 roku jest historia o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim, widowisko ułożone z różnych polskich i obcych materiałów dialogowych przez prowincjała zakonu ojców Paulinów w Częstochowie Mikołaja z Wilkowiecka. I w ciągu kilkuset lat to było najpopularniejsze widowisko teatru ludowego w Polsce. Było także wystawiane chociażby w XX wieku już przez Leona Schillera czy Kazimierza Dejmka. Dodajmy, że to jest misterium, ale też różne słowniki notują formę misteria, tylko tak. właśnie w liczbie mnogiej. I ta właśnie forma liczby mnogiej nazywa obrzędy kultowe u starożytnych, u Greków, Hindusów, Egipcjan, wszelki tajemniczy obrządek. Czytamy w słowniku sprzed stu lat. Misterie, tajemne obrządki religijne u Greków, a w wiekach średnich dramaty mające za treść historię męki Chrystusa Pana. Czyli forma liczby pojedynczej, Nawiązująca do tego znaczenia jest wtórna. U źródeł leży tajemnica i jakiś dramat. Jedynka. Polskie Radio. 23 minuty będzie godzina ósma, Wielka Sobota i Wolna Sobota z jedynką w oczekiwaniu na nowe życie, w oczekiwaniu na zmartwychwstanie. I tak jak zmartwychwstanie dla wierzących pozostaje wielką tajemnicą misterium, tak często nowe życie wiąże się z nadzieją, ale też z niepewnością, z niepokojem. Wiedzą o tym osadzone, które święta spędzą w zakładzie karnym bez bliskich. Dla nich jednak Wielkanoc przynosi nadzieję, że nowe życie jest możliwe że po wyjściu z więzienia będzie można coś się zmienić, choć nie będzie to łatwe. Dzień dobry, mam na imię Magdalena. W zakładzie karnym przebywam od roku czasu. Zostało mi jeszcze dwa lata odbycia kary. Myśli Pani czasami o tym momencie, kiedy stąd wyjdzie, kiedy zacznie te nowe życie? Tak, bardzo często dlatego, że ja mam dzieci i generalnie tutaj funkcjonuję dzięki nim i oni są dla mnie taką nadzieją, Nasze przewyjście. Także, gdyby nie ta nadzieja, i gdyby właśnie nie dzieci, no to mogłoby być ciężko. Ciężko jest powiedzieć na dany moment, jak sobie wyobrażam, jak będzie wyglądało życie po moim wyjściu. Aczkolwiek no przede wszystkim to te relacje z tymi dziećmi, to trzeba postawić y, na pierwszym miejscu. Ja sobie zaplanowałam na przykład dokończyć prawo jazdy, na pewno chcę zrobić. Mam zagwarantowaną pracę, bo pracowałam w gabinecie stomatologicznym, gdzie wiemy, że moja szefowa na mnie czeka. Więc to tak jakby e, moje plany. No i oczywiście moja mama wysłać gdzieś na dobre wakacje za to, że zajmuje się moimi dziećmi w, w czasie, kiedy ja przebywam tutaj. Mam na imię Kamila, w zakładzie jestem e, 9 miesięcy. Czy pobyt tutaj przewartościowuje różne poglądy na różne kwestie? Na pewno mnie przewartościowało to, że nie są ważne rzeczy, a czas spędzony. Mogę sobie kupić nową kanapę, ale czasu, który gdzieś tam został mi zabrany poprzez wyjazd z dziećmi na rowerze już nie, nie kupię sobie. A czym jest dla Pani druga szansa? Druga szansa jest czymś lepszym od pierwszej, ponieważ mając drugą szansę, wiem, czego nie mogę zepsuć, to co zepsułam podczas pierwszej szansy, więc jest jakieś doświadczenie, które no, pozostaje dla mnie. Czy jest coś, co zrobiłaby Pani zupełnie inaczej niż przed osadzeniem? Tak, na pewno więcej czasu bym spędzała z dziećmi, bo to jest coś, co nie wróci. Kiedy myśli Pani o tym dniu, 24 maja, to już niedługo. Co Pani zrobi tego dnia? Jaki ma Pani, jaki ma pani plan na ten dzień, kiedy to nowe życie się rozpocznie? Jest to dzień, o którym do końca moje dzieci nie wiedzą. Wiedzą, że to jest maj, i to będzie czas, gdy po prostu chcę zapukać do domu i powiedzieć: Jestem. Mam na imię Zosia i odbywam karę już 14 rok jeszcze rok przede mną. Jak Pani myśli o tym ostatnim roku tutaj w zakładzie karnym i o tym, że niedługo rozpocznie się te nowe życie dla Pani, jakie emocje Pani towarzyszą? Emocje różne i szczęście, radość, ale też taki trochę niepokój o, o to, co będzie dalej. A czym jest dla Pani nowe życie? Osobiście to takie jakby narodzenie się na nowo, zaczynanie wszystkiego od nowa bo niestety muszę zaczynać wszystko od nowa, czyli poradzić sobie ze znalezieniem pracy, odbudować relacje z rodziną, które zostały utracone przez ten czas. Bardziej chyba z tym jest związany taki niepokój. Czy podołam e, w walce z tymi emocjami właśnie, bo będę musiała się skonfrontować tak, z wieloma sytuacjami i myślę, że to chyba taki buduje we mnie trochę taki niepokój i nawet bym powiedziała lękę i troszkę strachu też. A co zrobi Pani jako pierwsze po powrocie? Chyba ugotuję obiad. <śmiech> po prostu? Tak. I zjem go z bliskimi, bo to jest chyba takie najfajniejszy moment, który najdłużej rzekał. Czyli po prostu najbardziej prozaiczna rzecz. Najbardziej prosta chyba, ale to jakby, co będziemy wspólnie jeść nie ma znaczenia. Najważniejsza będzie ta chwila mhm. spędzenia razem. Co dziś daje Pani nadzieję? Nadzieję? Radość moich bliskich, że już niedługo będę. Dobrze posłuchać takich historii, by chyba w tym przedświątecznym zamieszaniu nie zapomnieć, co w te święta powinno być najważniejsze. Anna Zakrzewska rozmawiała z osadzonymi w oddziale zewnętrznym na warszawskim Bemowie. No to życzymy, by ta Wielkanoc dała jeszcze więcej tej nadziei, że nowe, lepsze życie po odsiadce jest już blisko i tego bardzo mocno życzymy. A za chwilę w tej wyjątkowej, wolnej sobocie jeszcze jedna historia o nowym życiu. Życiu, jak mawiał świętej pamięci ksiądz Jan Kaczkowski na pełnej petardzie. Can do is hand it to you. Play the blues in 12 Bottles empty and there's nothing left. Mm -hmm. I don't know how it happened. It was faster than the eye could flick. But all I can do is hand it to you, and you. Został do ósmej. Powiedziałem, że w Wolnej Sobocie z Jedynką teraz będzie o życiu na pełnej petardzie. Choć gdy pada diagnoza, rak... Pewnie wiele osób myśli, że to już koniec. Choroba nowotworowa zabiera spokój, poczucie bezpieczeństwa i często wywraca to stare, dotychczasowe życie do góry nogami. Ale dla niektórych staje się też momentem zatrzymania, przewartościowania wszystkiego. A po przejściu choroby zaczynają działać dla siebie i dla innych. Pomagają, wspierają na różny sposób. Zaczynają nowe życie. I dobrze wie to Agnieszka Ciecierska, która też ma za sobą onkologiczną przeszłość. Otacza nas teraz mnóstwo dźwięków i mnóstwo emocji, Oj, tak. Bo jesteśmy na rajdzie, rajd pełną piersią, coś co organizujesz nie pierwszy raz. Zaczęłam organizować jeszcze kiedy byłam zdrowa. Pierwsza edycja była w 2016 roku i zrobiłam ją tak naprawdę w hołdzie dla mojej mamy, która jako pierwsza tutaj w tej mojej najbliższej rodzinie zachorowała na raka piersi. Nazywam się Karolina Sobieraj. Zachorowałam w 2017 roku. Ile miałaś lat? 33. Ten rajd był takim okazaniem miłości, pokazaniem wsparcia, jakie może dać córka matce, Ewa Sobieraj, mama Karoli. I to było coś, po czym ja uwierzyłam w siebie. I pokazałyśmy dziewczynom, że one potrafią to bardzo dużą siłę daje. Można wsiąść do samochodu terenowego, którym pokonuje się trasę. Każdy zespół wsiada do samochodu terenowego z instruktorem. Instruktor zawsze siedzi z prawej strony na, w roli pasażera, ale on czuwa nad bezpieczeństwem zawodniczek. Natomiast dziewczyny mają pół godziny na to, żeby zdobyć jak najwięcej rajdowych pieczątek, czyli przygotowanych dla nich takich trudności na drodze toru offroadowego. To pani z nami na pół godziny jedzie. Super. Ja jestem Krzysiek, miło was tu gościć, cześć, tutaj kłania się zasada, dopóki to jedzie, to jedź i się ciesz. Myślę, że możemy startować, więc wciskaj sprzęgło, zapinaj sobie jedyneczkę i puszczaj sprzęgło do końca. Dziewczyny, widzicie przed nami tę górę? Pionową? No, będzie, będzie się działo. Jest, jedziemy! Jedziemy! I wstążka na horyzoncie. No. Na każdej kartce jest coś napisane. Tak. Rak w piersi nie ogranicza. O, to widać. U mnie od diagnozy już minęły prawie dwa lata, ale chciałam tylko powiedzieć, że dobre nastawienie, jakby bardzo pomaga w przejściu tej choroby, a skutkiem ubocznym są takie fajne koleżanki. No. Proszę Pani, to jest taka kontrolka, gdzie Pani zapisuje sobie kolejne wizyty. Tu jest nadany numer pacjenta. Okay. Razem z tym proszę podejść do poradni do rejestracji. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Widzę, że wszyscy pacjenci odznaczeni słoneczkami. Nazywam się Anna Borkowska. Wymyśliłam akcję Słońce w czasie swojej własnej choroby, dlatego, że dostałam bardzo dużo wsparcia od innych pacjentów, którzy widzieli, że jestem nowicjuszką, zagubioną i wtedy stwierdzi, że takiej osobie należy pomóc, więc jak skończyłam już tą chorobę, wymyśliłam, żeby taka osoba była widoczna, to żeby nakleić sobie symbol słońca. Pamiętam swoje początki chorowania. Dwa czy trzy dni przed przyjściem do szpitalu musiałam zrobić szereg badań. I pamiętam, jak stałam na korytarzu i płakałam, ponieważ nie mogłam trafić z gabinetu do gabinetu. Nerwy związane z operacją, nerwy związane z chorobą spowodowały, że ja naprawdę czułam się zagubiona. Wiem o czym pani mówi, dlatego że jak tam pierwszy raz weszłam, przeraziła mnie przede wszystkim ilość ludzi. Chorych, smutnych, zagubionych, którzy się wiecznie pytają. Dlatego pomyślałam sobie, że w takim tłumie, jak będą te naklejki widoczne, te osoby będą się odnajdywać i będą się wspierać nawzajem. Zadzwoń w ten dzwon trzy razy uśmiech mając na swej twarzy. no Dla nas to jest wielka sprawa. Justyna Siwoniachibowska, hibowska onkolog pielęgniarka i jestem prezesem stowarzyszenia tutaj Siedleckiego Rakout ze względu na swoje przejścia chorobowe, a też jestem po piersi i po raku tarczycy. Postanowiłam jakby zrzeszyć osoby takie same jak ja, żeby nam było łatwiej. Dla każdej Amazonki jest to jedna z ważniejszych rzeczy. Po skończonym leczeniu można było zadzwonić i obwieścić wszystkim naokoło ważną rzecz dla nas, że jakby zaczynamy drugie życie i idziemy w, w zdrowe życie. Niesamowite jest to, jak choroba może zmienić życie człowieka i myślę tutaj o tej pozytywnej stronie, bo być może nigdy nie wpadłaby Pani na taki pomysł, na pewno, żeby być psychoankologiem i pomagać innym? Nigdy mnie nie interesowała onkologia jako dziedzina. Zawsze mówiłam, że to ostatni oddział, na którym chciałabym pracować, a teraz właściwie wypatruję oczy za pacjentami. Lubię rozmowy. Myślę, że się spełniam bardzo. Uderzała Pani w ten dzwon? Uderzałyśmy wszystkie. A ja też mogę? Bardzo proszę. Piękna sprawa i wzruszyłam się, chociaż od lat jestem zdrowa, ale to jest takie symboliczne tak, zakończenie. Tak, to jest symboliczne zakończenie i rzeczywiście czeka się na to i cieszy się z tego, jak się już to zrobi. Wygrana walka, rozdział zamknięty, wszystkiego dobrego, bądź uśmiechnięty. Oby ten dzwon tutaj brzmiał jak, jak najczęściej, na tym też nam zależy. Agnieszka Ciecierska i historię wyjątkowych kobiet, które po leczeniu onkologicznym rozpoczęły nowe życie. I rzeczywiście niech bije ten dzwon jak najczęściej na nowe życie, tak jak jutro dzwony będą biły rano, obwieszczając światu dobrą nowinę. I może przy świątecznym stole zamiast o polityce lepiej porozmawiać z bliskimi na przykład o badaniach profilaktycznych i do takich ich zachęcić. To wolna sobota z jedynką i nowe życie, na które czekamy w Wielką Sobotę i czekamy już w przedświątecznym nastroju. 22 139 22 02 Pozdrawiam serdecznie z zachmurzonej, ale pogodnej brennej życzę wszystkim pracownikom polskiego radia, a także słuchaczom zdrowych, spokojnych, pięknych, błogosławionych, wspaniałych świąt wielkiej nocy. Dzień dobry, witam, wielką sobotę. No u mnie koszyczek już przyszykowany, a chciałem Państwu złożyć do życzenia zdrowych, spokojnych świąt rodzinnych i smacznego jaka. Wszystkiego dobrego. To Pan Paweł i Pan Mariusz bardzo dziękujemy. Za osiem minut ósma. Nie mów, że dzisiaj Nie kończy się świat Że ból kiedyś minie Zagoi rany czas Nie mów, że jeszcze ze mną jest wciąż To, co najpiękniejsze Jak mam uwierzyć w to Ty myślisz o mnie? na głowę do snu i nic nie zatrzyma już się tak pragnę uśpij swą pamięć zmysłą czujność odebrać by jako jesień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 Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Na początek Krajowa Droga nr 19 na Lubelszczyźnie, trasa Radzeń Podlaski-Kock, miejscowość Kolonia Paszkowska. Mieliśmy kłopoty z przejazdem właśnie tutaj, bo na 243 km auto osobowe wypadło z drogi. Dwie osoby zostały mocno poszkodowane w tym wypadku, a kierowców obowiązywał ruch na zmianę jednym pasem. Teraz drogowcy donoszą, że tych utrudnień nie ma. Natężenie ruchu wciąż nieduże. Powinniśmy jednak, jak zwykle zresztą uważać, Obserwując znaki, stosować się do ograniczeń prędkości. Na drogach jak zwykle w święta jest więcej policji w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach. Hamują nadmiernie rozpędzonych kierowców, tak by nie stwarzali zagrożenia dla innych. Pobłażania dla piratów drogowych nie będzie, zapowiada Arkadiusz Chudy ze śląskiej drogówki. Prędkość no to jest taki element, który jest dalej w Polsce mocno naciągany przez kierowców. I dalej to jest rzecz, przez którą dzieje się najwięcej wypadków. Policjanci przy każdej kontroli będą badać trzeźwość, tak samo rano i po południu będą punkty, gdzie będą kontrole dodatkowe. Niestety nie trzeźwi kierujący to jest problem, co widzieliśmy w tamtym tygodniu. Niestety dziennie było po 30-40 kierujących zatrzymanych. No a podczas ubiegłorocznych działań w czasie Świąt Wielkiej Nocy tylko na śląskich drogach policjanci zatrzymali niemal 160 kierowców będących pod wpływem alkoholu. Doszło też do blisko 440 zdarzeń drogowych, w których rannych zostało 17 osób. Na szczęście nikt nie zginął. 22 513 11 11 to niezmiennie numer do Radia Kierowców, pod którym czekamy na wszelkie informacje z dróg od państwa. Jeśli coś państwa zaniepokoi, no to proszę korzystać z tego numeru.